Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Filmy krótkometrażowe również stanowią integralny element festiwalu. Redakcji udało się zobaczyć tylko jeden blok konkursowy, ale potem byliśmy na spotkaniu z wybranymi twórcami. Twój film jest dokumentem animowanym, oryginalną formą, ostatnio... Pojawia się w ogóle w kinie światowym, co się trochę Nakręciłaś taki troszkę surrealistyczny truchu dokument o kobiecie, która chce wyjechać na masę i już, już nie planuje powrotu. To znaczy, to jest taka opcja, że już nie może wrócić właściwie i rozmawiasz z nią na kilka lat przed podróżą właściwie. Czyli to jeszcze wszystko przed nami i to jest oczywiście dosyć szczególny. Ale też mam wrażenie, że film 8.9 jest w jakiś sposób osobisty, czy w bliskim doświadczeniu twórców, więc może jako tacy początkujący filmowcy możecie powiedzieć, jak, się, jak Wasze filmy się mają do Waszych doświadczeń. Czy szukacie dokumentu, co to z tym dokumentem robicie? Ja w ogóle dzisiaj odkryłem, bo znam filmani, filmami to byłoby coś pięknego już wcześniej. Ja dzisiaj odkryłem, że nasze filmy są właściwie o tym samym czyli że dzieci wynoszą się z domu i trzeba się co dalej, tak? Że jest to jakieś tam 75% życia za nami, tak? Jest pewien ten moment, już kulminacja dawno, dawno była, trzeci akt się rozpoczął, no i bohaterka Ani coś wymyśliła, a mój ojciec jeszcze nie wymyślił, tak? No, więc może bohaterka nie była nawet ciekawsza tutaj niż, niż mój ojciec. Forma dokumentalna... Forma animowanego dokumentu ostatnio to faktycznie jest coś, zaczyna być czymś modnym w, w kinie światowym, chociażby tutaj polsko-rumuńskie koprodukcje w reżyserii Anki Damian. A w ogóle, czyli droga na drugą stronę wyświetlana na festiwalu swoją drogą. Tak, i teraz Bardzo Czarodziejska dobrze. Góra, która w tym roku tak, zaczyna swoje tak, festiwalowe życie. Ja się zdecydowałem na tą formę, ponieważ studiuję film animowany, więc my co roku przygotowaliśmy animację. I, yy, I zawsze szukałem jakichś takich, yy, chciałem przynosić z życia takie różne małe garsty i smaczki, które sobie zaobserwowałam, na, na swoje rysunki. Czy Może ktoś z was chce pociągnąć ten wątek osobisty? Halo? Głośno. E, osobisty. E, 89 jest dość przerysowany wyda się, że jest um, bardzo kreacyjny i nie dacie wiary, ale 60% dialogów jest przez, no, usłyszanych gdzieś na imprezach od znajomych i po tym względem jest dokumentalny rzeczywiście, chociaż jak wiadomo, no te dialogi nie powstały w jednym miejscu na jednej imprezie. To jest kreacja, kreacja rzeczywistości tego, jak ja widzę e, nasze pokolenie, moje pokolenie. E, czy osobisty? No na pewno w jakimś względzie, bo sama należę do tego pokolenia. Może niekoniecznie bardzo się utożsamiam, bo zrobiłam go dlatego, że stoję gdzieś z boku i obserwuję. I dlatego chyba mogłam to zrobić, mogłam go wyreżyserować i napisać. Jeśli gdzieś moglibyśmy być sobą, to może właśnie na Marsie. Chyba taka jest, trochę takim tropem twoja bohaterka dobrze, prawda? Ona ma nadzieję, że wyleci i opuści te ziemskie, ziemskie problemy. Dzień dobry. Ja, ja już nie wiem, myślę, że to jest coś, co jest nam podane tak y, y, jedynkowo z ekranu. Y, ona tam podaje kilka konkretnych powodów, które nazywa, zmienia, ale chyba sedna dotknął Marcin, mówiąc, że, że to jest właśnie mm, film o kobiecie, która myślę, że chce się zbliżyć jednak do swoich dzieci i, i ta scena, gdzie ona rozmawia z synem na, na Skype jest dla mnie w jakimś sensie jakby rozumienia tego filmu chyba jednak kluczowa. Yy, ale ja zastanawiałam się nad tym, czy są jakieś osobiste wątki tutaj, yy, yy, o, o które zapytałeś, jeśli chodzi o, o ten film i nikt wcześniej nie zadał takiego pytania, ale to jest dosyć ciekawe, ponieważ ym, w takich eskapistycznych jakichś potrzebach ucieczki trochę z tego świata, y, znalazłam taką bohaterkę, która, która jakoś tam kontestuje tę rzeczywistość i, i chcą zrobić film, to jest trochę tak jak, że z tym, że najlepszym opisem głodu jest y, opis chleba i przez perspektywę wylotu z ziemi Udało się zrobić chyba film o pięknie życia tutaj, o takich drobnych rzeczach, o tym, że pies leży do góry brzuchę, Marzu po prostu spaceruje sobie w sali. I, i finalnie to są te dla mnie jest o tym ten film po prostu. Podczas tego spotkania redakcji udało się zadać również kilka pytań. Dziękuję bardzo. Ja mam cały zestaw pytań, że odpowiem, to, to sobie pozwolić zachłany. Zacznę od pani zgodnie z moim wskazówek zegara. Czy ta historia, dla Pani jest już zamknięta? Jeszcze bliżej, tak? O. Czy ta historia jest już dla Pani zamknięta? Czy gdyby Pani Ola przeszła dalej, chciały Pani kontynuować, no już wykluczmy to, podążyć za nią na tego Marsa, ale jakby dalszej losy przygotowania do podróży, czy to jest sensowne w Pani głowie? Czy historia jest już zamknięta i nie ma co dołączyć? znaczy tak, jeśli chodzi o jakiś mój kontakt z panią Olą, to on oczywiście nie jest zamknięty i mamy ten kontakt i bardzo się lubimy i dzwonimy do siebie i ona mi opowiada, co tam u niej na lekcjach biologii, a ja jej opowiadam, co tam u mnie na lekcjach scenariów i yy, i zajęciach fabularnych Ym, Ale y, pani Ola y, po dostaniu się do, tej, do tego tysiąca, yy, kilka miesięcy później, już po skończeniu filmu, mojego, y, była selekcja 100 osób, y, które już tam mają wziąć udział w jakichś stępnych, jeszcze dalszych przygotowaniach i ona nie znalazła się w tej serce, bardzo to przeżyła. Y, natomiast y, dla mnie to jest absolutnie zamknięty film, dlatego że dla mnie to nie jest film o wylocie na Mars i to nie jest film o śledzeniu y, tej wyprawy, ponieważ byłby to Big Brother po prostu i obserwowanie kogoś, kto, kto musi sobie poradzić, nowej okoliczności, no i bardzo fajnie, że jest trochę śmiesznie, ale, ale co poza tym, nie? I też bardzo starałam się właśnie, żeby to nie był film o wylocie na Marsa, w jakimś sensie, i żeby to nie był tylko śmieszny film, y, o obserwowaniu człowieka, który nieporadnie dość próbuje, nie wiem, uczyć się angielskiego, bo pani Ola, skoro leci na Marsa, to chodzi na kurs angielskiego, też celowo zrezygnowaliśmy z tego w filmie. Pani Ola rzuciła palenie, no bo przecież leci na Marsa, a tak nie można. No i, yy, i dosyć celowo, świadomie, z montażystką unikałyśmy takich zero informacji. Chciałyśmy stworzyć jednak metaforę, więc ten, ten film jest zamknięty w takiej długości, w jakiej jest. Dobrze, dziękuję bardzo. E, państwa przeskoczę, bo przyznam się, że nie zauważyłam tego filmu, pewnie dlatego, że pochodzę z innego pokolenia i dla mnie to było wręcz trochę straszne. Co widziałem na, na, na ekranie, przeskoczę do Pana. Zdecydował się Pan na m, tego, tego Pana, e, na narrację w postaci napisów, też rysunkowych. Czy była na jakimś etapie chęć, aby nawet zawodowy aktor, powiedzmy, odczytywał te wypowiedzi Pana ojca, no bo o sytuacji Pana z ojcem, że to było robione w tajemnicy, wiem, ale czy była chęć właśnie wykonać to w takiej formie, żeby ktoś to odczytał? Chęci nie było w ogóle nawet o tym nie pomyślałam do tej pory, tylko no, że zrobimy filmu. Natomiast sprawa wyglądała tak, że ten film powstał dwa tygodnie, od skąd zacząłem dodać pierwszą scenę, powstała tym samym czasie muzyka i w tym samym czasie odbył się montaż i skończyłem ten film w ciągu dwóch tygodni, bo to po prostu było dla mnie tak, takie wyrzucanie czegoś, od, wyrzucanie Chciałem, żeby, żeby, żeby, żeby proces był ciągły, nie chciałem go rozwlekać za bardzo. Hmm. Tak jak malarz może sobie w na jednego wieczora coś stworzyć, jeżeli ma chęć. Akurat tak jak kiedy rysuję albumy komiksowe, albo robiłem wcześniejsze animacje, nie mogłem sobie na to pozwolić, na tak jakby ekspresyjną pracę, bo zrobienie albumu komiksowego załóżmy zajmuje pół roku lub rok. A, I stwierdziłem, że przy tym filmie po prostu siądę, the, Ciągiem jak najkrócej spałek, jak najmniejsze przerwy sobie robił i, i dlatego, dlatego wszystkie pomysły, na które wkładam, to od razu tam wrzucałem. Tak? Yy, I skoro już zdawałam na tą formę napisów i jakoś zaczęło się domontować i działać, to też przy tym zostało. Dobrze dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie do pana. Yy, czy miałem właściwe spostrzeżenie, czy to jest tylko moja projekcja podczas projekcji? Jakby za niektóre, niektóre wprowadzone motywy, czy wynikają może z kultury kina japońskiego? Bo ja tutaj widziałem do takiego filmu Versus, który u nas jest bardzo słabo znany, u reżysera Ryuhei i Kitamury, bardzo podobnie też gangsterzy w lesie i podobne połączenie humoru i makabry, żałabym. Czy jest coś w tym, czy to po prostu projekcja widza? Myślę, że trochę projekcja, ale... ale jakoś celna na projekcie, bo ja na przykład Versus y, bardzo lubię, y, ale na pewno się nie inspirowałem tym i myślę, że reżyser też nie, bo, bo, bo wydaje mi się, że Maciej tego filmu nie zna, ale y, jakby ja, co tutaj widać, uwielbiam połączenie humoru i, i makabry, ogólnie groteskę, dlatego właśnie Miller's Crossing, y, braci Koen, ale też jestem ogromnym fanem kina koreańskiego z południowej Korei, bo północnej kinematografii nie znam i uważam, że oni idealnie właśnie łączą humor z, z brutalnością, więc poniekąd to nie była projekcja, bo jakby się inspiruje takimi rzeczami, to chcę, to, to chcę pisać.